Witajcie w poniedziałkowym 36 odcinku Ośmiu Gatek. Dzisiaj będzie o naciąganiu emerytów, jak efektywnie rzucić palenie, a na sam koniec o babci z Instagrama. Zapraszam i pamiętajcie, jeszcze tylko dwa dni i długi weekend. Zaczynajmy! idziemy do skrzynki, wyciągamy listy, a wśród tych listów znajdujemy zaproszenie na bezpłatne badanie uszu, nóg, stóp, mózgu, czegokolwiek, osteoporozy, prostaty, najróżniejszych rzeczy. Tak naprawdę chodzi o jedną rzecz, żeby na tej prezentacji zachęcić ludzi do kupienia niepotrzebnego gadżetu, a najczęściej wykorzystywani są do tego celu emeryci. Tak też miało miejsce w w przypadku tak zwanego biostymulatora za 4000 zł, który w praktyce okazał się niedziałającym bublem, niczym innym jak jakąś zabawką z targu pchlego na odpuście. Tak naprawdę, firma zajmująca się teoretycznie wyrobami medycznymi, produkowała, a później zachęcała na takich pokazach emerytów do zakupu takiego biostymulatora dobrego na różnego rodzaju schorzenia itd. wręcz wymuszając na nich zakup. Sprawa trafiła do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, który zakazał sprzedaży tego urządzenia. W praktyce okazuje się, że urządzenie nadal jest promowane na tego typu prezentacjach, ponieważ tak naprawdę jeden taki dyrektor powiedzmy tej firmy, on nie tylko zarządza spółką, która robi te prezentacje, ale okazuje się, że jednocześnie zajmuje się firmą produkującą te urządzenia, a także innymi firmami, na przykład takimi, które sprzedają garnki. No, to chyba też kojarzycie ze skrzynek, że kup nasze garnki zdrowie w twojej kieszeni, na naszej patelni nic ci się nigdy nie przypali. Tu akurat mogą być prawdy, bo są garnki ceramiczne, ale gotuj w naszych garnkach, a będziesz zdrowsza, albo twoja rodzina zasmakuje w pełni życia. No, błagam, no ale niestety na naiwności ludzkiej się bardzo żeruje. I tak mogliśmy na przykład kupić szybkowar za 5000 zł albo patelnię za 2,5 tysiąca, cały zestaw podstawowy za 10 tysięcy złotych. To nie jest normalne, ale skąd starsi ludzie mają to wiedzieć, skoro na przykład nie mają internetu, nie korzystają? Ale nie tylko o internetu chodzi, ponieważ wierzą w ludzi, a ci po prostu ich wykorzystują. Jak efektownie rzucić palenie? Zbadali to naukowcy z francuskiej Państwowej Agencji Zdrowia. Według nich aż 90% palaczy nie jest w stanie ostatecznie zerwać z nałogiem, po prostu źle się odżywiają. Chodzi o to, że nie mają odpowiedniej diety zbilansowanej, a przede wszystkim nie mają pokarmu, który dostarcza im dopaminy, czyli hormonu szczęścia, ponieważ gdy odstawimy papierosy, tego hormonu w organizmie zaczyna brakować. I my sami mamy po prostu chęć na coś, co by nam tą, ten poziom tej dopaminy podniosło. Oczywiście najczęściej w tym przypadku sięgamy po słodycze, co może się przełożyć na tak zwane ponikotynowe tycie. A więc co powinna jeść osoba, która chce rzucić ten nałóg? Na śniadanie na pewno szynka, jajka, sery, żeby podwyższyć ten poziom dopaminy a później już ryby, kiełki soi czy suszone owoce. To one, te ostatnie dostarczają nam dodatkowo słodyczy, którą pozyskujemy w tym przypadku z naturalnych składników, więc nie musimy już zapychać się cukrem w postaci przetworzonej. A na koniec ciekawa i tak naprawdę wesoła wiadomość, szczególnie dla emerytów, którzy myślą, że są już za starzy na wszystko i w ogóle teraz jest do dupy. Okazuje się, że nie. Prawnuk babci Betty, w internecie znanej pod nazwą Grandma Betty, stworzył jej konto na Instagramie. Jest to serwis do dzielenia się swoimi zdjęciami. Możemy je tam udoskonalić jakimś filtrem. Działa ta aplikacja na naszych telefonach na Androidzie, czy iOSie, czy japlowskich iPhone'ach i możemy w ten sposób dzielić się z, z szerokim gronem odbiorców zdjęciami. Ten prawnuk wymyślił, że dla swojej babci zrobi taką motywację, będzie robił jej zdjęcia. Kobieta ta ma 80 lat i walczy z rakiem i to miał być takim motywującym kopniakiem. Po prostu chciał wnieść w jej życie trochę radości. Samą babcię znajdziecie na stronie, oczywiście, Instagram.com/slash Grandma Betty, pisane przez 2 T i Y na końcu, 33 cyfrą, czyli Grandma Betty 33. Naprawdę niektóre zdjęcia są bardzo ciekawe, szczególnie jedno jest w stylu yy, robione na Milley Cyrus. Tak naprawdę widać, że babcia nie dojrze się dobrze bawi. to Widać w niej radość życia i to jest najważniejsze, więc wejdźcie na tą stronę, bo jest to naprawdę pozytywny kopniak, możecie pokazać je swoim dziadkom, że naprawdę w życiu można jeszcze na, mimo wieku bardzo dużo zrobić. I to na tyle w 36. odcinku gatek. Będzie jeszcze odcinek wtorkowy i środowy, a później krótka przerwa.